do yeah. nieba. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. aha, to wszystko, to nie wszystko. Pani do pani disco, raz dwa Wykładam na high, wykładam na wszystko Wykładam na wszystko, wykładam na wszystko Pani, do pani do pani disco, raz dwa Wykładam na high, wykładam na wszystko Wykładam na wszystko A zwłaszcza na hip hop Pani, do pani do pani disco, raz dwa Wykładam na high, wykładam na wszystko Wykładam na wszystko Pani, bo pani disco, raz, dwa Wykładam na highs, wykładam na wszystko Wykładam na słownie wszystko, kuję Klejam, ci skoczą, ci skaczą Ty nie śmieć groszy, ja pachnę kasą Hewia z klasą, trzymam fason Typy płaczą, ci skaczą, tańczą, wydają ich highs. Błażę na stu, uważę na blad, jest ten blat, to jest ten sam to jest ten sam ale inne paki kapony Suki odbieram telefon rano, nawet rano kochają sławę sos, słysz, pragną po, fo, po, po Pani po pani po pani disco, raz, dwa Wykładam na high, wykładam na wszystko, wykładam na wszystko, wykładam na wszystko Pani bo, pani bo, pani disco, raz, dwa Wykładam na high, wykładam na wszystko, wykładam na słownie wszystko, kurwa Dla mnie. Suki, tańczy, dla mnie. Suki pachną dla mnie Suki pachną dla mnie Włażę na stół, yeah. włażę na blat Raz, dwa, to jest ten sam blat To jest ten sam blat, to jest ten sam blat Ale inne, paki kaponny Suki obieram telefony rano, nawet rano Kochając sławę, sos Smusić jak nogi po, fo po, Posypał koło, kochani dopań ko. disco, Wykładam na wszystko, wykładam na wszystko A zwłaszcza na hip hop Pani po bo pani, bo pani disco, raz, dwa Wykładam na high, wykładam na wszystko Wykładam na wszystko, wykładam na wszystko Ani po pani po bo pani, bo pani disco, raz, dwa Wykładam na high, wykładam na wszystko Wykładam na do, słow, nie wszystko, kurwa